Dwie siedemdziesiąt, dwie zwrotki. Siedemdziesiąt. żebyśmy postąpili krok dalej dwa razy w tym liście znajdujemy, znajdujemy mowę o uczynkach w tym rozdziale z ósmego wersetu czytaliśmy już wczoraj żeby ci, którzy uwierzyli w Boga zabiegali o celowanie w dobrych uczynkach to jest dobre i pożyteczne dla ludzi 14 werset Niech i nasi uczą się przodować w dobrych uczynkach gdzie tego potrzeba żeby nie byli bezowocni Do Tego chciałbym przeczytać z listu Jakuba daj mi proszę Biblię Warszawską. Pierwszy rozdział, dwudziesty siódmy, werset czystą. Nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom, w ich niedoli zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Pobożność to jest nic innego jak w życie w praktyce w sposób y, godny naśladowcy Chrystusa po Bożemu. Co to znaczy? Ja bym nie chciał wiele miejsca tutaj zajmować ale chciałbym parę takich punktów podkreślić. Tam, tu czytamy w tym wersecie 14, niech się uczą. Od kogo mają się uczyć młodsi? W tym samym liście czytamy, starsze niewiasty niech pouczają młodsze. Jest wiele miejsc mówiących o uczeniu, słowie Bożym. Mamy być wzorcem, co oglądają nasze dzieci. Przecież na szkółkach uczymy, po czym się poznaje chrześcijanina. Co go zdradza? Jaką fryzurę nosi? Takie najprostsze rzeczy. Dzieciom nie mówimy zawiłych rzeczy. Mówimy proste rzeczy. Jak się przyodziewa? Jakim językiem się posługuje? Tego słowa nie używaj, a to jest właściwe. To się tak nazywa, a to tak. Jest wiele prostych rzeczy podstawowych. Jeżeli ktoś w podstawowych sprawach stoi krzywo, jak może podjąć dalszą służbę? Jak może wychodzić jako wzorzec? Czy widzielibyście mnie tutaj, gdybym sobie zrobił fryzurę afro? Ktoś chciałby mnie widzieć tutaj w którym miejscu? A może któryś inny z braci pasowo z taką fryzurą? To są rzeczy proste. Są rzeczy daleko też dalsze jak prowadzimy interesy czy normą stała się najniższa krajowa i mówimy, wszyscy tak dają jestem usprawiedliwiony, to jest norma tego świata a może byśmy przeczytali z Ewangelii Mateusza, jak Pan mówi wiążą brzemiona, których swoim palcem nie chcieliby ruszyć czy oczekuje od pracownika wykonania pracy, to też tego treść listu, pracy której samym palcem nie chciał ruszyć za to wynagrodzenie Jak postępuję jako pracownik wobec pracodawcy? Jakim jestem mężem? Jaką żoną? Czy uległy, czy nie? Mógłbym wiele, wiele pytań zadawać, które sobie zadaję każdego dnia. Myślę, że szeroki temat. Czy pamiętamy jeszcze, co znaczy wdowi grosz? Jak pan to ocenił? Czy Widzimy brata w potrzebie, tą sierotę. Rozważaliśmy to już parę lat temu. Nie pamiętam, czy to nie było w łazie. Dziś e, do Tymoteusza. O wdowie i sierocie. Czy dostrzegamy wdowę? Dostrzegamy sierotę? To jest stan przejściowy bycie sierotą. W pewnym sensie. Człowiek dojrzewa i już przestaje być. Nie jest sierotą 40-letni mężczyzna, który stracił rodziców. On jest w stanie unieść swój ciężar ale są tacy między nami, którzy sobie nie dają rady. Którzy po prostu nie mogą z czegoś jeszcze wyjść i należy im podać rękę. Czy my nie pomijamy tego? Słowo Boże mówi o praktyce, byśmy nie słowem miłowali, ale uczynkiem. Oczywiście, że nie jest to od tego zależne zbawienie, ale to jest praktyka życia codzienna. Czy dostrzegamy, że ktoś dał więcej dlatego, że położył tysiąc złotych na jakąś sprawę, a może ktoś dał pięć złotych bo nie mu więcej bo dla mnie tysiąc złotych to na lody to są rzeczy nad którymi musimy się zastanowić głęboko jak postępujemy na co dzień jak nas postrzegają ci wszyscy którzy są w świecie którzy są wyzyskiwani na każdym kroku którzy widzą te rzeczy i czują je z daleka. Muszę te rzeczy rozważyć przed Panem. Niech się nasi uczą celować w dobrych uczynkach i to następuje po wierszu Aby im niczego nie brakowało, to znaczy, żeby, może powiedzieć, nie wysłać ich, e, tych braci, e, tego Zenasa i Apolosa. Radźcie sobie sami. Żeby też i e, mieli gdzie wstąpić, e, gdzie przenocować e, po tej podróży. Po kolei, tak jak e, widzimy drogę apostoła e, Pawła, że... E, To w dziejach apostolskich, 28 rozdział Przepraszam, nie to jak było wcześniej Chodzi mi o tego dawnego brata, którego posłali do apostoła Pawła i oni tam byli u tego dawnego brata. To jest w dziełach apostolskich, 21 XXI rozdział, ale nie mogę teraz tego znaleźć. Żeby, chodzi też o to, żeby wierząci po drodze, wtedy akurat była taka sytuacja, że przebieżali pieszo i I po prostu oni zatrzymywali się z miejsca na miejsce i też gościnnie podejmowali e, innych. I te dobre uczynki tutaj w tym znaczeniu na pewno są, że ci bracia, którzy byli e, na Krecie, których, e, z którymi był też i Tytus, e, mieli wyprawić po prostu tego Zenasa i Apolosa w tą drogę i też oczywiście niczego nie brakowało po drodze. To znaczy... 1.16, tak? To jest dzieje apostolskie. tak, do, prowadząc nas do niejakiego mrozona z cypru, dawnego ucznia byśmy się u niego zatrzymali to też jakby może być było przekazanie yy, tej sytuacji, że ta podróż Pawła była yy, nacechowana różnymi trudnymi sytuacjami, ale jednak bracia jakby zapewnili mu tą podróż do Jerozolimy i wiemy też, że to też do Rzymu mu zapewnili podróż, bo kiedy Paweł zobaczył braci, ucieszył się, którzy wyszli do niego, do forum API, czy coś w tym sensie jest napisane. Także widzimy tutaj y, są te oczywiście y, Możemy komuś załadować pełne torby, żeby mógł je nieść, ale też możemy zapewnić sytuację, że po drodze ktoś po prostu dalej ten ciężar tych dobrych uczynków dla tych braci czy dla tego małżeństwa po prostu zapewni. Chciałbym, żebyśmy zauważyli te, to słowo celować. Przeczytam do tego jeden wiersz z Księgi Rut. Księga Rut, trzeci rozdział, osiemnasty wiersz.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 Słowa, które mówią doprowadzi do końca. Celować to nie znaczy rozpocząć i nie skończyć. To znaczy rozpocząć i osiągnąć cel. To znaczy umieć znaleźć właściwy cel i we właściwy cel trafić. Tutaj mamy właśnie mowę o dobrych uczynkach. Ten mąż miał już wyrobione świadectwo u ludzi, że ród została powiadomiona, że ten mąż, jeżeli rozpoczął tą rzecz, to on doprowadzi ją do końca. Umiłowani, teraz chciałbym tą rzecz na praktyczną rzecz pokazać. Spójrzmy, ile nas jest. I Możemy powiedzieć, jest wiele rzeczy do zrobienia, ale każdy by powiedział ej, idźcie do tego brata. I często słyszeliśmy już taką wypowiedź, że jest może jeden, dwóch, trzech braci w zgromadzeniu, do którego można naprawdę się udać i on zawsze dla ciebie znajdzie czas. A inni to tylko by tak chcieli tak przejść obok tej sprawy. Ja nie obrażam nikogo. Nie chciałbym kogoś urazić, ale chciałbym, żeby nasze serca mogły zwrócić na tą rzecz, że jest jeszcze wiele spraw do zrobienia, jest wiele obowiązków, które moglibyśmy między siebie podzielić. Moglibyśmy je naprawdę rozłożyć na równe siły, żeby doprowadzić to, co zaczęliśmy do końca. Jeszcze jeden wiersz przeczytam z psalmu. Psalm 57, trzeci wiersz. Wołam do Boga Najwyższego, do Boga który do końca doprowadzi sprawę moją. Zauważmy, znowu jest ta myśl, doprowadzi sprawę moją do końca. Teraz chciałbym ją pokazać ją z drugiej strony. Są ludzie wśród nas, którzy się modlą, którzy oczekują właśnie nas, aby ta paląca potrzeba, która jest, mogła zostać spełniona, mogła być wypełniona, mogła być po prostu dokonana. Dlatego tutaj Pan chce nas nauczyć z jednej strony celować, ale wiedzmy o tym, że z drugiej strony są ci, którzy oczekują tego, żeby to było wykonane. I to chciałbym też uspokoić taką duszę, że jeżeli stoimy na właściwym gruncie, to musimy wiedzieć, że działa tutaj Bóg. I Bóg mówi do Ciebie dzisiaj, droga duszo, że On doprowadzi tą sprawę do końca. On weźmie ją w swoje ręce i On ją doprowadzi do końca. Dlatego, kiedy nurtują nas jakieś rzeczy, jeżeli jesteśmy, na przysłowiowo mówiąc, w tej trosce w tej biedzie to chcemy prosić naszego Pana z wiarą, że On wyśle kogoś, aby mi pomóc. I czwarty wiersz tego psalmu mówi On ześle z nieba i wybawi mi. On ześle z nieba pomoc i wybawi mnie. Wiecie, tutaj jest napisane zabezpieczenie. I do tego jest potrzebna nam prawdziwa wiara. Bóg. Prawdziwy Bóg to jest Bóg, do którego należy wszystko. Wyłącznie każdy wierzący, każdy człowiek i wszystko, co na tej ziemi. To wszystko jest Boże. On może wszystko. Nie zamykajmy Jemu swoją wiarą dróg do dojścia. On jeżeli coś postanowił, doprowadzi to do końca według swojego zamierzenia. Tak jak dokonane zostało przed laty dzieło, jego dzieło, dzieło zbawienia, aby wykupić sobie lud na własność, Kościół, Boga żywego, on wykupił go po to, żeby doprowadzić go do celu, do nieba. My wszyscy idziemy w tym kierunku. A więc potrzebujemy siebie nawzajem, aby siebie wzmacniać z jednej strony, żebyśmy mogli myśleć o innych, a z drugiej strony wiedzmy o tym, że inni myślą o nas. A nad tym czuwa Bóg, który synchronizuje te wszystkie rzeczy i doprowadza je do końca. Jeżeli jesteśmy przy tych dobrych uczynkach i oczywiście pojawia się tu wiele, wiele różnych aspektów, gdzie one powinny być widoczne, to chciałbym jedną rzecz mocno podkreślić, że nie jest nauczaniem Słowa Bożego i wolą Bożą, żebyśmy dążyli do zniesienia różnic socjalnych między ludźmi także między braćmi. Jest to rzecz oczywista, co czytaliśmy o pomocy sierocie i wdowie i w zgromadzeniu nigdy nie powinno być nędzarzy. Ludzi, którzy są pozostawieni po prostu całkowicie w swojej niemocy, może inwalidów, którzy nie są w stanie zabezpieczyć się materialnie Nigdy ze zgromadzenia nie powinni się wywodzić żadni żebracy. To jest oczywista sprawa. Ale jest jedno miejsce, które jest nam bardzo pomocne i chciałbym przeczytać to z listu Jakuba z pierwszego rozdziału. Mamy takie dwa wiersze, które stoją obok siebie. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. Niech ubogi brat chlubi się ze swojego wywyższenia, a bogaty ze swego poniżenia. Bo przeminie jak kwiat trawy. Ubogi niech się chlubi ze swego wywyższenia. To nie nędzarz. Ubogi. Po prostu człowiek, który nie może sobie na wiele w tym świecie pozwolić. Żyje skromnie, ubogo ale nie jest nadzarzem jest ubogi dlaczego ma się chlubić ze swego wywyższenia? dlatego że może w tym stanie być podobny Panu dlatego że wiele rzeczy go też mija które są ciężarem dla ludzi bogatych bogaty Też ma się chlubić, ma się chlubić, ale ze swego poniżenia. Bóg wybrał braci, którym dał bogactwo i ci bracia zauważają to z biegiem czasu, jak są duchowi, że jest to twarda służba, że jest to pewien balast. Jeśli są bogobojni, tak to odbierają i mają się chlubić, dlatego że mają służbę od Pana ale z poniżenia swojego. Nie mogą już być podobni. Bezpośrednio do Pana przez to są narażeni na różne yy, na różnych frontach. Na specyficzne ataki świata są wprowadzeni w trudne relacje i na, w życiu gospodarczym i w yy, relacjach osobistych z, z różnymi yy, yy, yy, przedstawicielami różnych środowisk Ciężko sobie to wyobrazić. Ubogiemu bratu. Ale wiele niepokojów stąd się dokładnie bierze. Przeciążenie życiowe. Masę różnych rzeczy. A więc bogaty ze swego poniżenia. Niech się chlubi. Niech niesie to innymi słowy jako pewien ciężar służby danej od Pana, w której zewnętrznie nie będzie podobny do Niego. Bo Pan był tym, który stał się dla nas ubogi. Abyśmy Jego ubóstwem byli ubogaceni. Również zewnętrznie. Pan Jezus po prostu bardzo się uniżył pod tym względem. Przeminie jak kwiat trawy. Nie chcę rozważać tego dokładnie, ale to jest prawda. Po prostu te ziemskie rzeczy, ten, ten, ten cały yy, blask tego zostanie zmieciony wcześniej czy później. Nie będzie tak to jest dla nas bardzo ważne słowo bardzo ważne jest, abyśmy w dobrych uczynkach mieli to na uwadze żebyśmy nie przypisywali winy braciom bogatym za to, że są bogaci i ubogim nie żebyśmy za szybko też nie przypisywali winy, że jesteś taki nieporadny dlatego jesteś ubogi Bóg widzi, że żyjemy w niesprawiedliwości tego świata i naprawdę są bracia ubozy, którzy mogą się gimnastykować jak chcą i nie wyciągną się z tego dlatego, że Bóg przeznaczył im ten dział Bóg jedno jest pewne, co Słowo Boże mówi nie, nie, nie trudź się, aby zdobyć bogactwo zaniechaj takiej mądrości ale odebrać pewien dział od Boga stanowisko, które mnie postawił tu na tym świecie to jest bardzo ważna rzecz i nie powinniśmy zabiegać o to aby zacierać te różnice na siłę istniał bogaty Filemon i był ubogi zapewne niewolnik Onesym. A apostoł Paweł zabiega o jedną rzecz. Nie o to, żeby Filemon stał się jak Onesym albo Onezym jak Filemon, tylko zabiegał o to, aby w sercu Filemona znalazło się miejsce na szczerą, braterską miłość wobec Onezyma. To są piękne miejsca Słowa Bożego. Musimy wziąć to pod uwagę również pouczenia, jakie daje nam historia ubiegły wiek przez ubiegły wiek przetoczyły się krwawe rewolucje między innymi oparte na nadinterpretacji Biblii gdzie po prostu przez komunizm próbowano zlikwidować nareszcie te, te wstrętne podziały i zaprowadzić sprawiedliwość społeczną okazało się, że efektem tego było jeszcze daleko więcej niesprawiedliwości niż gdy jeszcze panował ten krwiożerczy kapitalizm Będę nic komentował, tylko chcę przeczytać jeden werset. Psalm 37. 25 wiersz mówi tak. Byłem młody, zastarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Weźmy sobie to do serca. Tu czytaliśmy o tym, żeby Celowali w dobrych uczynkach, aby zaspokajać palące potrzeby albo konieczne potrzeby. Myślę, że to przede wszystkim, tak jak już cytowałem ten wiersz z listu do Galacjan, dobrze czyni wszystkim, a najwięcej domownikom wiary, żebyśmy zatroszczyli się jednak też o jedni i drugich. I niestety mogę o sobie powiedzieć, że często zapominam się ze sobą w ciepełku w domu z pełnym żołądkiem a y, zapominam może o wierzących, którzy y, no, y, radzą sobie gorzej w życiu myślę, że to Słowo Boże przemawia do naszych serc i sumień, żebyśmy jednak pamiętali o tym i potrafili też pomagać innym y, z drugiej strony tak całkiem jaskrawo w nawiązaniu do tego cośmy słyszeli y, to też y, takim skrajnym przypadkiem będzie, jeśli brat przyjdzie bogaty do biednego i powie mu Ty się, bracie biedny, ciesz swego ujrzenia. Bo ja też słyszałem takie opowiadanie, czy coś w kalendarzu było napisane, że przyszedł bogaty do biednego i mówi, to się ciesz z tego właśnie, czy z wywyższenia tego, nie? To, to Janek cytywa, może źle to akurat Także pamiętajmy o tym raczej, myślmy o tym, prośmy Pana, żeby nam też otworzył oczy na pewne rzeczy, bo znam takie społeczności, przepraszam, zgromadzenia, które e, rzeczywiście są bardzo e, aktywne, jeśli chodzi o udzielanie pomocy. To akurat nie jest w naszym kraju, e, tylko w innym. E, I są właśnie takie, że jeśli słyszą, że gdzieś jest niedola, jakiś problem, to od razu jakoś się organizują i potrafiają wyjść nawet ludziom e, ze świata z pomocą. Myślę, że Słowo Boże nas na wielu miejscach uczy i nakłanie do, takiego, e, do takiej służby. 15 wiersze tamy pozdrawiają Cię wszyscy, którzy są ze mną. Apostoł Paweł był w miejscu, w którym otaczali go wierzący. Wierzący na każdym miejscu mają z sobą społeczność. Nasza społeczność jest z Ojcem i z Synem Jego, Jezusem Chrystusem, ale my również mamy społeczność z sobą. Niekiedy zresztą tak jest, że na zgromadzeniach jesteśmy różnymi ludźmi, z różnymi charakterami, temperamentami, wykształceniem i tak dalej, a jednak jesteśmy razem i Pan nas zachowuje, to jest łaska, że jesteśmy razem i też starajmy się to umieć docenić i pielęgnować i prosić Pana, aby nas zachował razem i abyśmy tę społeczność mogli rzeczywiście z sobą urzeczywistniać, abyśmy mogli po prostu się miłować i aby w przypadku, kiedy trzeba Wysłać pozdrowienia, rzeczywiście to była taka wspólna potrzeba serca, przesłać komuś pozdrowienie. E, taki przykład niekiedy, znaczy co parę tygodni jedziemy do Warszawy, e, wielu, wiele zborów w tym akurat bierze udział i, i, i jak brat wyjeżdża, to najczęściej u nas mówi, że w czym tygodniu pan, e, e, jeśli będzie u Pana, chce być w Warszawie i chciałbym zawać pozdrowienia. No i jeden czy dwóch braci mówią Tak bracie, zabierz pozdrowienia Ale jak, to oczywiście Ja nie chcę tego krytykować, bo to jest Oczywiście nie wszyscy muszą by powiedzieć, Tak zabierz bracie pozdrowienia, ale Byłoby pięknie, żeby wszyscy powiedzieli Tak bracie, zabierz pozdrowienia do wierzących Do świętych w Warszawie Żeby tak wszyscy chórem się odezwali To by było miłe, takie rzeczywiście yy, Piękne Bo każdy by wtedy zauważył, że wszyscy mają to pragnienie przekazać pozdrowienie do Warszawy albo gdzieś do innego zboru, do którego się ten brat daje. Ale teraz druga strona mamy, drugą stronę mamy: pozdrów tych, którzy nas miłują w wierze. Zauważmy, że apostoł Paweł jest pełen ufności albo przekonany w pełni, że ci wszyscy, którzy chcą są na, na tym miejscu, miłują go też powinniśmy tak patrzeć na wierzących innych. Jest, przekazujemy gdzieś pozdrowienia, ale też jesteśmy przekonani, że tych, których pozdrawiamy, ci, których, których pozdrawiamy, miłują nas szczerze we wierze. Często powątpiewamy albo może nie myślimy, ale lepiej, żebyśmy mieli takie otwarte serce, takie usposobienie Chrystusowe, żeby jednak być zawsze pełnym nadziei i przekonania, że tych, których, ci, których pozdrawiamy, również nas Miłują. Widzimy przez to taką społeczność, którą ma apostoł Paweł z tymi wierzącymi na krecie, ale też myślę, że przeżywamy każdy z nas taką osobistą radość, jeśli ktoś nas pozdrawia. Bo myślimy sobie o ten brat o mnie pamiętał, I kiedy, jak jestem chory i nie mam jej na zgromadzeniu, to się pytam mojej żony, jeśli Nie, nie podaje mi pozdrowień od, od tego albo tego brata, to pytam, a ten brat pytał się o mnie. A tam ten tamten brat pytał się o mnie. I to trzeba uważać bardzo. I to naprawdę tak niekiedy sobie myślę, że, <ścoughs> że mogłoby być więcej tych braci. Widocznie może sobie na, też na to zasłużyłem, że, że e, e, na, albo na rozrabiałem, że mnie akurat e, mnie się pytało, ale mimo wszystko jest to taka rzecz ciekawa, że jeden, czy dwóch, czy pięciu braci się pyta o tego brata, że go akurat nie było w niedzielę na zgromadzeniu. Ale cieszymy się właśnie, jeśli ktoś nas pozdrawia, bo to jest właśnie tym wyrazem takiej społeczności i tego, że ten brat się zainteresował y, moją osobą. Myślę, że ta, tą społeczność, którą wyrażamy przez pozdrowienia jest też taka ważna i ona się pojawia w wielu listach i my się z tego bardzo, bardzo zawsze myślę, wszyscy cieszymy. Ja chciałbym jeszcze krótko do tego czternastego wierszu wrócić. Tuż było to wspomniane, ale ja chciałbym zwrócić, abyśmy pilnie ten wiersz przeczytali. Także nasi ludzie powinni się nauczyć wszędzie, gdzie widzą potrzebę, gdzie te potrzeby wymagane są. To znaczy potrzeby faktycznie konieczne. Konieczne. Czyli oni muszą się uczyć. To jest proces stały. My wszyscy mamy z tego doświadczenia. I jeżeli ci wierząci, to, to są nasi ludzie, mają się uczyć. I każdy ma te uszy i oczy otwarte. Jeśli się jest sąsiadem takiego brata, który nie ma mm, powiedzmy, tych środków materialnych, to powinniśmy się uczyć tego, że rozmawiać. Pomóż tam, gdzie jest to możliwe. Kochani, ja się też spotykam z takim przypadkiem, nie chcę tu mówić nazwisk ani, ani yy, przypadków, ale może być tak zaistnieć, że jeden brat, który średnio ma się dobrze, dostaje coś więcej, Bo na przykład y, stawia pewne rzeczy, że on pracuje na Niniwie Pańskiej, zajmuje się młodzieżą i dzieci, tam trzeba to i tam to kupić i trzeba na to pieniądze. Ale przychodzi taki brat, co nic nie ma. To się mówi, on jest leniuch, niech weźmie się za robotę, niech zawobi sobie. Są i u nas w Niemczech też tacy, którzy mówią, no państwo niemieckie daje socjał. Także u nas w Niemczech nikt nie jest biednym, kochani. Nawet te pięć milionów e, ludzi, co są biedni, to oni żyją na poziomie hartz Fia, uh, To jest takie po powiedzenie, gdzie minimum do życia jest. I to jest bibliczne potwierdzenie, nawet w rządzie niemieckim. Oni się na to powoływali, na ten list właśnie pierwszy do Tymoteusza, o którym my może tak przelecieliśmy. Ale właśnie to jest to, co tu pisze e, apostoł Paweł w rozdziale 6. Yy, yy, pierwszego listu do Tymoteusza wiersz szósty, szósty i on pisze tak wielkim zaś zyskiem ja to czytam z tej Biblii yy, yy, Gdańskiej wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym co się ma to jest to zrozumiałe jeśli my to mamy to nie chcielibyśmy mieć więcej apetytu Jeżeli rzemieślnik ma ustaloną stawkę godziny, to on niech nie ją podwaja czy potwaja. On ma tą podstawę. Nie powinien oszukiwać. I to wierząci też są do tego zobowiązani. To nie jest to tylko, że światowy oszukuje, ale my możemy też oszukiwać. I to e, e, walnijmy się trochę w piersi. Jeżeli mamy obchód z, e, wśród swoich, czy my tak rzetelnie postępujemy? Czy się nie boimy Pana, że Pan widzi to, i to jest ważne to są słowa Boże, nie moje ale to jest oszczerzenie dla nas wszystkich i dla mnie abyśmy na to zważali uwagę uczyli się jak to mówi apostoł Paweł do Tytusza żeby się nasi ludzie uczyli i to jest proces uczenia to nie jest, że dzisiaj to słyszymy ale my mamy to ciągle się uczyć czyli nad tym pracować tak jak w szkole jeśli zapomniemy, przypomnijmy sobie i potem odpowiada apostoł Paweł też na, na to pytanie na, na to stwierdzenie niczego bowiem nie przynieśliśmy na ten świat czyli to, czy bogaty czy biedny to nic nie wniósł to jest to kochani to jest ta zasada żaden człowiek tu nic nie wniósł na ten świat z pewnością też niczego wynieść nie możemy czyli że jeśli nasze życie skończy to to wszystko cośmy na, nagromadzili zostaje tutaj ktoś inny to przejmie to jest też i tak wolą Bożą Mając natomiast jedzenie i ubranie, poprzestawajmy na tym. To tyle Słowo Boże. Praktyczny przykład. Żebyśmy tego nie oceniali, jest to bardzo poważny przykład. Ja mam głupi trochę charakter, ale taki mam. Szczerze wychodzę do ludzi zawsze pomocą. Ile ludzi mnie oszukało. Ja im oddałem wypłatę albo dwie. A oni mnie oszukali. Wcale nie służą Panu, ale Słowo Boże mówi, ale w dzień nawiedzenia będą dziękować Panu, bliżej przypatrując się Waszym dobrym uczynkom. Zostawmy to Panu. Nie osądzajmy ich. Nie wiemy nieraz jak postąpić. Są takie drastyczne sytuacje, że, że bracia normalnie załamuj, załamujemy ręce nie wiemy, co, co zrobić, ale one są. Pan to wie, on to doprowadzi do końca. Ja pomogłem, a co dalej? Jeśli będzie, przy, przyjdzie czas, Pan chce, żebym znowu pomógł, to pomogę. Niech będzie Pan uwielbiony. jak dochodzimy do końca, ten wiersz, co już wspomniał Piotr ostatni, jest tak Paweł tutaj mówi i nie zmusza nikogo do tego, żeby ktoś go pozdrawiał. Właśnie w tym wierszu jest to zauważone i to jest właściwie zasadą Nowego Testamentu, że te pozdrowienia nie mogą być wymuszane. Że Którzy, was miłują, którzy nas miłują, wie, że chodzi o to, że apostoł Paweł nie mówił, że muszą być e, pozdrowienia dla mnie. Że powinni oni mnie pozdrowić. Nie. On tego nigdy nie zmuszał. I tak samo zresztą i ta zasada jest w naszym Zbawicielu, że on e, nikogo nie zmuszał do siebie, żeby go miłowali. Zakon jednak zmuszał człowieka do robienia rzeczy. A tutaj y, pa, Pan Jezus nigdy tego nie zmuszał. Pyta się uczniów, czy wy chcecie odejść? Słowo Boże nam pokazuje różne sytuacje, ale na koniec y, zawsze tym podpisem apostoła Pawła jest łaska niech będzie z wami wszystkimi. I y, on to jakby się podpisuje tym y, właśnie y, stwierdzeniem, tym tym fundamentem możemy powiedzieć, tym, że On jest tak bardzo ważny, że łaska niech będzie z Wami wszystkimi, że każdemu z nas tej łaski brakuje i każdy z nas tą łaskę potrzebuje. I wiemy, że czym dłużej chodzimy z Bogiem, tym, wiemy, tym więcej zauważamy to, że nasze życie po prostu jest przeprowadzone po tej ziemi dzięki łasce Bożej a nie dzięki naszym zdolnościom ani staraniom. To łaska Boża nas zachowała, doprowadziła i dała nam. A kto, tej, kto tą łaskę daje? Tylko nasz Zbawiciel i on musiał za nią tak bardzo mocno zapłacić na golgocie swoim własnym życiem. I to jest yy, nam niech też i daje taki powód yy, do radości, że nie my sami, takżeśmy też i słyszeli wcześniej w tych, W tym pierwszym urywku Słowa Bożego, że sami nic żeśmy nie zrobili do tego, żebyśmy byli zbawieni, ale to wszystko dzieło Chrystusa, że mamy też i być, umieć baczyć, czy zauważyć różne problemy, które są, że ktokolwiek do nas przychodzi, czy cokolwiek, to mamy też i być tymi odzwiernymi, aby zauważyć, że coś jest nie tak. I na koniec mamy po prostu ten urywek Słowa Bożego, który nam praktycznie pokazuje, jak mamy postępować z wierzącymi i jak mamy ich wyprawić dalej w drogę i jak mamy po prostu y, zabiegać o to, aby te palące potrzeby były widziane i też te pozdrowienia. I możemy dziękować Bogu, że w łasce i w pokoju y, ten wiersz, ten rozdział nam y, dużo też i dał do przemyślenia coś nowego. Ja też dowiedziałem się wiele rzeczy nowych tylko chcę coś powiedzieć, bo bym zawinił sam, samego siebie co prawda kochanie ja przekazałem pozdrowienia i to było tak, że bracia i z Metman, i to nie było, że wymuszane, tylko sami wstali bo jak objawiłem im i tak samo w Berlinie brat wam znany pytał się braci czy Stefan ma zabrać na konferencję pozdrowienia i do Warszawy i wszyscy powiedzieli tak Dlatego też chcę te pozdrowienia jeszcze raz przekazać, żeby to było wam świadome, bo w środę było tylko grabów i wiruszów, ale tu jesteście wszyscy, bo chodzi głównie o tą konferencję. I właśnie to mnie trochę zdopingowało to pozdrowienia, że coś przepaściłem, a nie chciałbym tego tak zakończyć, no. Dziękujemy. Dziękujemy Proszę bardzo za pozdrowienia. Dziękujemy za pozdrowienia też. To pozdrowienia. No już mamy za 15, kochani. Skończyliśmy rozważania. Więc jeszcze 15 minut czasu. Nie, nie, nie, nie za 15 bo mowa Ale tylko jedno krótko słowo, pozwolisz mi? Um, tu co prawda w tym czternastym wierszu mówiliśmy o palących potrzebach i ograniczyliśmy to trochę do materialnych spraw, ale chciałbym, żebyśmy mieli też na uwadze, że palące potrzeby, które należy zaspokoić są również i w duchowej dziedzinie. I to jest też dobrze, żeby mieć to na uwadze, zastanawiać się na tym, jakie są potrzeby duchowe wśród wierzących. Jakie są potrzeby na przykład pokarmów, zgromadzenia. Jakie są tematy wykładów, które byłoby dobrze zaspokoić. Jakie są potrzeby wśród małżeństw, jakie są potrzeby wśród dzieci, wśród młodzieży. Jakie są e, potrzeby, jeśli chodzi o Ewangelię, albo pracy wśród dusz. Jest wiele potrzeb palących również i w dziedzinie duchowej i myślę, że dobrze jest, żebyśmy się też nad tym zastanawiali konkretnie i przed Panem, jakie potrzeby, jak można zaspokoić. Nie ja chciałem tak w stanie, to jeszcze Amen tam jest. Tak, także musimy wypowiedzieć, nie ja chciałem tak w stanie. Zaśpiewamy pieśń Pasterzu Wiernej Dzięki Ci. Osiemdziesiąt dziewięć. Osiemdziesiąt dziewięć. Osiemdziewięć. dziewięć wiernej. Так і. До неділі, чуре. І сім каяку. Зараз дочекаємося, воно. Я б чекав, ну, бо це не таксі, а усе море 95 trzecia zwrotka. 95 trzecia zwrotka. Hmm. Nie nam słod... Teraz, kończąc tę konferencję, pragniemy jeszcze raz przyłączyć się do tych wyrazów wdzięczności, jakie też i w tych pieśniach mogliśmy do Ciebie zanosić. Za tę upwitość łaski Twojej na te dni. Za to, że Ty tak nas znowu obficie obdarowałeś. Że Ty, Panie Jezu. Mogliśmy to odczuć w naszych sercach, miłując nas, widząc nasze potrzeby. Przemawiałeś do naszych serc w słowach tego listu. Dziękujemy Tobie za to, że też Ty jesteś tym, który prowadzi nas w wykładzie, że mogliśmy to odczuwać, że mimo naszej słabości i niemocy Mimo tak wielu braków z różnych stron, Ty, Panie Jezu, dajesz, że znowu mogliśmy przyglądać się z bliska Twoim myślom. Chcemy Ci za to z serca dziękować. Dziękujemy Ci też za wszystkie praktyczne pouczenia, które chętnie bierzemy ze sobą na naszą ścieżkę wiary. Panie Jezu, chcemy też Ci dziękować za to, że Ty masz tutaj Tych, którzy Ciebie miłują, którzy starali się o to, aby nam niczego nie brakowało i że możemy to z wdzięcznością odebrać z Twoich rąk, jako bracia od braci. Ale Ty stoisz za tym wszystkim, Panie Jezu, dlatego nasze serca zwrócają się ku Tobie i wdzięcznie Ciebie pragną za to wszystko wysławiać. Amen. Amen. Dziękujemy Ci Boże Ojcze za tą łaskę i chciałbym prosić Was bracia, siostry o sabienniczą modlitwę dla tego człowieka, który mieszka tu na głazie któremu przed obiadem wczoraj i przedwczoraj głosiłem Ewangelię który skłania się do Słowa Bożego, który czyta Słowo Boże. Nie wiem, czy nie jest naszym bratem, ale prosimy was, bracia i siostry, abyście tą sprawę przekładali Bogu. Tak, Boże, dopomóż tym wszystkim i prosimy o to, aby Ty, Panie, dodawał nam siły do wszystkim i abyśmy wzajemnie mogli się wzmacniać, pocieszać Twoim Słowem. Amen. Amen. Amen. Boże, Tobie dziękujemy za to. Drogi nasz Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty nam dałeś te kolejne trzy dni konferencji na tym miejscu. Dziękujemy Tobie za to, że to Ty byłeś głównym organizatorem, a my mogliśmy tylko być Twoimi wykonawcami. Dziękujemy Tobie za to, Że Ty dałeś tak wiele serc, które skorzystały z zaproszenia, które chciały być na tym miejscu i usłyszeć Twoje słowo, że mogliśmy mieć tą społeczność między sobą, ale przede wszystkim z Tobą, przez Twoje słowo, przez tego Ducha. Dziękujemy Tobie za to, że Ty nam przypomniałeś, abyśmy byli władzą i z wiecznością posłuszni. Ty nam przypomniałeś, że nie dzięki naszym uczynkom czy działaniu, ale z łaski nas zbawiłeś. Ty nam również przypomniałeś to, abyśmy celowali w dobrych uczynkach, abyśmy też byli pomocni jedni drugim. Tak to wszystko nam, Panie Jezu, podałeś i my mogliśmy to odebrać. I darły, aby takżeśmy mogli to śpiewać. Właśnie to Słowo mogło być zachowane w naszych sercach aż do Twojego przyjścia. Dziękujemy Tobie jeszcze raz za tą obsługę, która jest tak miła i przychylna, która nam wszystko zapewniła, jeżeli chodzi o te rzeczy ziemskie. I chcemy Cię prosić, jeśli nas zachowasz jeszcze na tej ziemi, abyśmy mogli znów w przyszłym roku tutaj skorzystać z tego miejsca. Pan Jezu też wie, że tak wielu z udaje się do swoich domów, często odległych od tego miejsca, byś też Panie ich zachował, prowadził w podróżach i błogosławił. Tobie jeszcze raz za wszystko chcemy podziękować i wywyższasz chcemy Twoje święte imię, bo tego jesteś godzien. Amen. Amen. Amen. <grym> Zaśpiewajmy pieśń temu, który nas tak wciąż miłuje. To jest jedna spotka. 53. Nie, że numer 53. za wszystkie pozdrowienia. Dziękujemy za y, to, że mogliśmy z łaski Pana tutaj korzystać z tego miejsca. Dziękujemy za wszystkich wierzących, którzy...